Scena szósta. Dulska, Dulski, Zbyszko. Dulski. Zasuszony urzędnik. Wchodzi ubrany bardzo porządnie do wyjścia. Czyści kapelusz. Dulska. No wreszcie. Dulski poprawia kołnierz przed lustrem. Dzień dobry ojcu. Dulski gestem wita syna. Dulska do męża. Dziś fasujesz? Dulski kiwa głową. A uważasz, żebyś nie zgubił. Na co czekasz? A, cygaro! Zbyszko, daj cygaro ojcu z pieca. Dulski bierze cygaro, które Zbyszko zdjął z pieca, Próbuje je. A czy wiesz, o której twój synek do domu wróci? Dulski wzrusza ramionami, że mu to obojętne i wychodzi środkowymi drzwiami. Zwariować można z tym człowiekiem? Tak go mama wychowała. Nie... To już zanadto. Dobranoc, idę się zdrzemnąć. A biuro? Zbyszko ziewając. Nie ucieknie. Dulska zatrzymując go. Zbyszko, przyrzeknij mi, że się poprawisz. Nigdy. <gryw> Wolę raczej zdać egzamin państwowy. Wychodzi do swojego pokoju.